Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zakończyła się kolejna runda rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi i Iranem w Islamabadzie. Rząd Iranu przekazał na Platformie X, że negocjacje będą trwały pomimo pewnych różnic. Według doniesień irańskich mediów rozmowy mają być kontynuowane dzisiaj. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jednak jest daleka od spokojnej. Nie ustają izraelskie ataki na libańskie miasta i wsie. Tel Aviv twierdzi, że ukrywają się w nich bojownicy Hezbollahu. Armia izraelska poinformowała, że w ciągu ostatnich 24 godzin przeprowadziła ponad 200 ataków na cele Hezbollahu. Hezbollah odpowiedział kilkoma rakietami wystrzelonymi w kierunku północnego Izraela. Jednocześnie trwają przygotowania do rozmów pokojowych między Libanem a Izraelem. W Waszyngtonie odbyła się pierwsza w historii rozmowa telefoniczna między ambasadorami obu krajów, które nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od 1948 roku. Podczas tej rozmowy ambasador Izraela miał przekazać, że jego kraj nie zgadza się na jakiekolwiek rozmowy z Hezbollahem z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rasit Szehab. Przenosimy się na Węgry, gdzie już za niespełna 5 godzin zostaną otwarte lokale wyborcze. Rządząca partia Fidesz Wiktora Orbana zmierzy się z opozycyjną Tiszą Petera Madziara. Niezależnie od tego, kto wygra, stanie przed ogromnym wyzwaniem, uważa politolog dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prorosyjskie, ale jednocześnie bardzo pro protrampistowskie, których wspólnym mianownikiem jest bardzo antyliberalne podejście, a więc także bardzo antyeuropejskie. Relacje z wyborów na Węgrzech dziś przez cały dzień w radiowej jedynce, a o 20 zapraszamy na specjalną, związaną z nimi audycję. W aktualnościach powracamy do kraju. Ognisko ptasiej grypy na Mazowszu dziesiątkuje hodowlę ptactwa w województwie, które regiony zostały dotknięte kolejną falą zakażeń o tym rzeczniczka wojewody Luiza Jurgiel żyła.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 To są aktualności jedynki. Tysiące euro miesięcznie dla każdego, kto zostanie w regionie i będzie tam studiował. To propozycja włoskiego regionu Kalabria. Jego prezydent chce w ten sposób zatrzymać młodych wyjeżdżających po zakończeniu szkoły średniej do innych regionów lub za granicę.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 Współkiwaniu lepszych warunków życia zaraz po liceum. To konkretna inwestycja w kapitał ludzki Kalabrii, ponieważ przyszłość regionu zależy również od naszej zdolności do zatrzymania i rozwoju najlepszych talentów w nadchodzących dekadach, mówi prezydent, który w przyszłym tygodniu podpisze memorandum o porozumieniu z rektorami uniwersytetów. Urszula Rzepczak, Polskie Radio, Rzym. Na koniec Holandia i pomoc kobietom w usuwaniu tatuaży, do których wykonania zostały zmuszone, na przykład wskutek przemocy ze strony partnerów. Do specjalnej fundacji zgłasza się coraz więcej chętnych. 52-letnia Joke jeszcze do niedawna miała twarz, szyję i ramiona pokryte tatuażami. Były wśród nich imię byłego partnera, jego inicjały oraz słowo własność. W sumie 250 napisów. Nie zostały wykonane w salonie tatuażu, ale przez jej byłego partnera tanią maszynką kupioną online. Specjalistom udało się laserami zlikwidować część napisów. Ponieważ proces usuwania tatuaży jest długi, bolesny i przede wszystkim drogi, Fundacja żałuje tatuażu, rozpoczęła zbieranie pieniędzy, aby sfinansować zabiegi kobietom, które zostały zmuszone do ich wykonania. Nie wiadomo ile kobiet w Holandii doświadczyło tego rodzaju przemocy ze strony byłych partnerów. Według Fundacji Wiele, bo lista oczekujących na zabiegi jest długa. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia, Katarzyna Van Rojen. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu, gdzie niegdzie, deszczu ze śniegiem na termometrach od minus 3 stopni do zera. Popadać może też w ciągu dnia, a temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 15 stopni. Noc w polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest audycja Spakowani. Proszę Państwa, wiosna. Wjechała jak świeże powietrze po zimowym maratonie siedzenia w domu. Jeśli szukacie miejsca, które nadaje się do wiosennych wycieczek, jak mało które w Polsce, to Dolina Baryczy jest tym właśnie złotym strzałem, bo to nie jest zwykła dolina. Na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski mamy prawdziwy przyrodniczy Netflix, tylko że na żywo. Stawy, największe w Europie, ptaki, które robią większe show niż niejedna gwiazda estrady. No i ta przestrzeń, która potrafi człowieka wyciszyć lepiej niż weekend bez internetu. A do tego, uwaga, właśnie startuje wiosenna edycja Dni Karpia. Idealny pretekst, żeby ruszyć się z kanapy i zobaczyć, jak wygląda wiosna tam, gdzie przyroda naprawdę ma głos. Ale na razie oddajemy go pani Indze Demianiuk, prezesce Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy, które od lat 90. jest bardzo ciekawą platformą łączącą działania samorządów, przyrodników, rybaków i przedsiębiorców. To właśnie to stowarzyszenie zainicjowało i koordynuje flagowy cykl wydarzeń Dni Karpia. Pani prezes, o jesiennych dniach Karpia, organizowanych od kilkunastu lat, słyszał każdy, kto bezskutecznie próbował się dostać na kulinarne degustacje. Wiosna to dla tych turystów druga szansa? I czy te dni, dopowiedzmy, to tylko kulinarne degustacje? Nie chciałabym nikogo rozczarować, natomiast to jest czas, kiedy Karpie rosną, więc po jesiennych wydarzeniach zapraszamy Państwa Wiosną, ale to wiosną po to, żeby poobserwować wyjątkowe okoliczności przyrody, w których właśnie produkt, jakim jest skarb, ma okazję rozwijać się, po to, żeby jesienią smakował tak wybitnie. Ale też ten czas, to jest czas, kiedy mamy możliwość podziwiania Doliny Baryczewej całej okazałości. To powiedzmy, na czym polegają, bo te wiosenne są pierwsze. Natomiast te jesienne, to jest organizowany cykl różnych weekendowych wydarzeń i powiedzmy że to nie są tylko kulinarne doświadczenia, to są doświadczenia z zakresu aktywnej turystyki, czyli różnego rodzaju imprezy sportowe, rekreacyjne i to trwa przez 10 jesiennych weekendów. Jak to będzie, jeśli chodzi o wiosenne Dni Karpia? Faktycznie udało nam się przez 20 lat wspólnie z partnerami lokalnymi wypracować formułę bardzo szerokiego wachlarza wydarzeń i Właściwie z inicjatywy samych organizatorów tych wydarzeń wyszła taka potrzeba, żeby zaprosić gości wiosną, ale właściwie co będziemy, co Państwu proponujemy? No przede wszystkim to no będą właśnie. aktywne wydarzenia, wycieczki piesze, spacery leśne, rajdy konne, rowerowe, spływy kajakowe, a nawet wyprawy surwiwalowe. Zapraszamy na zawody wędkarskie, które cieszą się. I jesienią, i wiosną y, bardzo, dużym, y, bardzo dużym zapotrzebowaniem i właściwie tych miejsc na tych zawodach zawsze brakuje. Bardzo ważnym elementem i Dni Karpia, ale również i wiosennych wydarzeń to są wydarzenia edukacyjne. Oj, to brzmi strasznie, odstrasza mm. dzieci. Absolutnie jest to poznawanie wyjątkowej przyrody właśnie przez zabawę w ciekawy sposób i możliwości jej doświadczenia i obserwowania. Wiemy z doświadczenia, że ilość wydarzeń jesiennych rośnie bardzo lawinowo, więc chcemy zaprosić wiosną właśnie, żeby tą przyrodę trochę podejrzeć, żeby... Wiedzieć, jak do niej podejść, żeby właśnie skorzystać z tego bogactwa i dziedzictwa, bo to wymaga przygotowania i wymaga wiedzy. Ale nie jest to jakaś wiedza trudna i nie do opanowania. Myślę, że to jest po prostu taka wiedza, którą każdy z nas, obcując w przyrodzie, powinien, y, powinien zdobyć. Ale też ważne jest to, żeby to zrobić w miejscach odpowiednich do tego. Dlatego, no że właśnie. Dolina Barycza jest specyficznym miejscem i nie wszędzie da się wejść. Powiedzmy o tej tak zwanej infrastrukturze, a konkretnie powiedzmy o Dolinie Baryczy. Co to w ogóle jest za miejsce? Bo no, mnóstwo jest dolin w Polsce. Dolina Baryczy, wiem, że to jest największy kompleks stawów rybnych w Europie. Największy powierzchniowo rezerwat ornitologiczny. Wiem, że to jest park krajobrazowy, również największy w Polsce. Co jest tam takiego wyjątkowego, że rzeczywiście, jeśli miałbym wybrać i w kalendarzu zaznaczyć, Wiosna jest na mojej krótkiej liście Dolina Baryczy, gdyż Gdyż y, najwolniej płynąca rzeka w Polsce i rozlewające się jej wody, y, zagospodarowane przez człowieka w postaci stawów, tak jak Pan powiedział, największych stawów hodowlanych w Europie, to miejsce wyjątkowe i które przetykane licznymi szlakami, pieszymi, rowerowymi, konnymi, a nawet szlakiem kajakowym, daje możliwość doświadczenia y, wyjątkowej przyrody. Wydaje się, że to jest też taki najlepszy okres do obserwowania ptaków. Miłośników ptaków mamy mnóstwo, a ja spojrzawszy w Państwa przewodnik przeczytałem takie kilka zdań. Kwiecień, pisklęta gęglaw wykluwają się z jaj i pod opieką rodziców opuszczają gniazda. Lasy rozbrzmiewają godowym bębnieniem dzięciołów. Na stawach rozpoczynają się toki perkozów dwuczubych. Ptaki wspólnie tańczą na wodzie i przekazują sobie z dzioba do dzioba kawałki roślin wodnych. Gdzie to zobaczyć? Jak to podglądać? Po pierwsze trzeba właśnie wejść troszkę w ten temat i zobaczyć, jakie gatunki, możemy jakich gatunków możemy się spodziewać. I ten przewodnik, o którym pan wspomniał, jest wskazówką, jakie gatunki. Natomiast też istotne jest to, żeby wiedzieć, gdzie obserwować Proszę i Proszę jaki powiedzieć, sposób. jakie najrzadsze gatunki spotkamy w dolinie Bareczy. Ja myślę, że te rzadkie, te, te które przynoszą jakby chwałę i sławę dolinie baryczy to są słynne stada żorawie i klęgory żurawi, które naprawdę rozróżniewają na łąkach wśród stawów, ale też perkozy, tak, które są przepiękne i urokliwe i w tych tańcach na wodzie są, zawsze przyciągają wzrok. Żurawie zaczynają już też zakładać swoje gniazda. To wszystko jest możliwe tylko wtedy, kiedy obserwator będzie uważny, będzie spokojny i będzie robił to w taki sposób, żeby tym ptakom nie przeszkadzać. Miejsca, które są do tego wyznaczone, mówię tu o wieżach obserwacyjnych, o czatowniach, o ścieżkach przyrodniczych, czy miejsca, które są udostępniane, do których nie ma zakazu wejścia, dlatego że część obiektów rezerwatowych na terenie Doliny Baryczy to są miejsca, w których turysta też spotka się z zakazem wstępu bo a te najbardziej musimy ją trochę takie, podejrzeć. Takie najbardziej pewne miejsca, gdzie nawet początkujący ornitolog pojedzie i będzie wiedział, że to nie jest weekend czy kilka dni straconych mhm. na patrzeniu w puste niebo czy w puste krzaki. No właśnie, to może jak dojedzie najpierw. Może zanim trafi, to myślę, że takimi drogami kierunkowymi, na, jeśli chodzi o dojazd do Doliny Baryczy, no przecinają ją trzy drogi krajowe. Piątka, piętnastka i dwudziestka piątka. Ale też do Doliny Baryczy można dojechać pociągiem Zarówno trasa Poznań-Wrocław i wysiąść w Rzmigrodzie, jak i wysiadając w Krośnicach, w Miliczu, a nawet po stronie Wielkopolskiej w Odolanowie, czy później dalej w Antoninie. Choć z każdego z tego miejsc, gdzie, gdzie trafimy, można obserwować ptaki. Dostępne są stawy. Myślę, że takim najbardziej urokliwym miejscem są Olszyny Niezgockie, które można odwiedzić jadąc samochodem, ale nieśpiesznie i zatrzymać się na chwilkę i poobserwować, jak Dolina Baryczy wyglądała, zanim człowiek przyłożył palec do jej, do jej powstania. Olszyny Niezgockie to jest, nawet jeśli nie zobaczymy tam ptaków, to poczujemy się jak takiej troszeczkę mrocznej baśni. Ale na pewno jest bajecznie, czyli zatopione w wodzie olch, to robi naprawdę wrażenie. Wróćmy jeszcze do tych ptaków i do tych ornitologów. Czy możemy, jesteśmy skazani sami na siebie, jakiś nie wiem, przewodnik i informacje na tablicach, czy możemy jednak mieć jakąś fachową opiekę, pomoc, instrukcję, pilotaż, żeby rzeczywiście te wszystkie ptaki zobaczyć, no bo są pewnie ludzie, którzy wiedzą dokładnie gdzie, o której porze i kiedy, jak dotrzeć, do jakie gatunki podejrzeć. Zgadza się. Można Dolinę Baryczy odwiedzać, a nawet jest wskazane, żeby doświadczyć tej Doliny Baryczy właśnie z przewodnikiem pełną ofertę takich wydarzeń spacerowych, wieczornych, fotograficznych, a nawet z bryczki czy jaka znajdziecie Państwo właśnie w programie Wiosnę w Dolinie Baryczy. Natomiast oprócz tego, że zachęcamy do tego, żeby zrobić to z ekspertami, ludźmi, którzy pełną, z pełną pasją opowiadają o tej przyrodzie, którzy Państwo pokierują w miejsca, które są bezpieczne i dla turystów, i dla, i dla zwierząt, i dla przyrody, to na pewno podpowiedzą, jak to robić, udostępnią sprzęt, ale też oczywiście zachęcamy, żeby turyści sami odwiedzali Dolinę Baryczy. Ja bardzo się cieszę, że coraz więcej osób korzysta ze ścieżek spacerowych. Wspomniałam Olszyny Niezgocki, ja myślę, że kolejnym takim miejscem jest Stawno w gminie Milicz. Słynna Grobla, gdzie przez właściwie dwa kilometry pomiędzy dwoma stawami można pójść i doświadczyć tej wyjątkowej przyrody. Stawy krośnickie, unikatowe miejsce już poza rezerwatem, ale też bogate w ptactwo i bardzo fajna pętla 10 km, która może być właściwie spacerem na, na cały dzień. A jeśli ktoś niekoniecznie chce podglądać tylko i wyłącznie ptaki, powiedzmy troszeczkę o tym, co się między tą drogą numer 5 i 25 rozciąga. I znowu z przewodnika. 500 kilometrów szlaków rowerowych, drugie tyle pieszych, pętle tematyczne, przyrodnicze, ale także zamkowa, bar barokowa, archeologiczna, 80 km szlaku kajakowego, szlak konny, dziesiątki miejsc do wędkowania. Miejsce na rowery to jest taka bardzo duża pasja, jeśli chodzi o polskich turystów. Dolina Boryczy rowerem stoi i y, nawet y, y, była taka... No chyba dalej jest rowerową stolicą Dolnego Śląska. Są też liczne ścieżki rowerowe, a te ścieżki charakteryzują się tym, że one są niezależne od pasa drogi, więc bezpiecznie z dziećmi i rodziny mogą dojechać do głównych atrakcji. Myślę, że to są atrakcje, które y, y, przyciągają no właśnie, turystów, którzy już trochę tej przyrody doświadczyli, ale też chcieliby na przykład trochę zapoznać się z historią. Chciałbym Panią zapytać o takie, nie wiem, top ten. To, co właściwie, jak przyjeżdżamy po raz pierwszy do Doliny Baryczy, musimy koniecznie zobaczyć. Wspominaliśmy o Olszynach Niezgockich, ale jest jeszcze, a propos tej historii, Pałacyk Myśliwski Radziwiłłów, Korkowy Dworek, jeden z nielicznych w Europie, miejsce, od którego się zaczęło Waterloo, Napoleona. Nie wiem, mamy czasu, bo mogłabym długo, ale podążając od zachodu do Liny Baryczy, czyli tak naprawdę od gminy Żmigród. Urokliwe miejsce i pięknie zagospodarowany park, w którym właściwie można spędzić cały dzień, czyli mówimy tutaj o zespole pałacowo-parkowym w Żmigrodzie, a tych zainteresowanych zachęcam do tego, żeby skorzystali z spaceru z audioprzewodnikiem. Ważne jest też, że można sobie z takiego audioprzewodnika w każdej z miejscowości Doliny Baryczy skorzystać w trzech wersjach językowych, a każdy też może odsłuchać to we własnym telefonie, w swoim tempie, to Żmigród... Początek, gdybyśmy mieli podążać od zachodu. Wspomniane Olszyny niezgodzkie, które są wyjątkowym dziedzictwem przyrodniczym. Przepraszam, że wpadam w słowo. Czyli ma, mieliśmy tutaj Pakt Żmigrodzki, tu zawiązywała się koalicja antynapoleońska w Żmigrodzie. Jedziemy dalej. Teraz ten Pałacyk Myśliwski. Pałacem Radziwiłłów. Myśliwskim. Skąd tu Radziwiłowie w ogóle? To druga strona Dolina Baryczy, już tak naprawdę wielkopolska. Natomiast ja myślę, że absolutnie Milicz z pięknym pałacem i z pięknym parkiem, który odzyskuje swój blask największym parkiem w stylu angielskim na Dolnym Śląsku. Mam na myśli tutaj pałac w Miliczu, pałac Malcanów. Krośnice i park y, właściwie, który y, y, razem z kolejką wąskotorową może być ciekawą atrakcją. Idąc dalej tak naprawdę docieramy do Goszcza i tam w Goszczu zespół pałacowo-parkowy również parę lat temu oddany do zwiedzania z wyjątkową atrakcją. To ja Słyszę dopowiem, że tam Jancia park. Wodnika kręcono. Tak, myślę, że to jakby i miejsce historyczne, natomiast absolutnie odzyskuje swój blask, ale to też dziedzictwo, które mówi o tym właśnie, jakie, jak dawno ta gospodarka rybacka została tutaj na tym obszarze przez magnackie rody zapoczątkowana i jak jest ważna do dzisiaj dla, dla Doliny Baryczy. I w końcu przechodzimy do części wielkopolskiej w Sośniach. No unikat absolutny, czyli dworek. Dzisiaj nieczynny to i powiedzmy jeszcze, Pałac Radziwiłłów. Ale to powiedzmy jeszcze o tym dworku w mojej woli. Dlaczego nawet jeśli on jest zamknięty, warto go obejrzeć z zewnątrz? Dworek jest unikatem w skali Europy, dlatego że obłożony jest dębem korkowym. Natomiast no, unikatowa jest w ogóle jego historia. I powiem szczerze, że zachowane polichromie, które, które w stylu szkockim ze szkocką kratą pokazują, jak wyglądały polowania. To, to jest naprawdę, naprawdę unikat. No i wreszcie ten pałacyk Radziwiłów z nogą słonia. A, noga słonia, czyli piec. Dworek, który jest bardzo, ma bardzo specyficzny układ, dlatego że w jego centrum jest olbrzymi piec z porożami. Rodzina Radziwiłów, więc trochę już część polskiej magnaterii. Natomiast oczywiście w dworku bywał też Frederik Chopin. Jesienne wydarzenia Chopinowskie przyciągają tam bardzo dużo ludzi. Ale myślę, że wiosna i przepiękny park i okoliczne dęby i rezerwat, który, które to wszystko obiekty utrzymywane są przez Nadleśnictwo Antonin absolutnie warte są zobaczenia. I jeszcze na koniec dodam z najnowszej historii największa kolekcja muru berlińskiego w Sosnówce pod Twardogórą. Dolinę Baryczy warto odwiedzać nie tylko wiosną, a opowiadała nam o niej pani Inga Demianiuk ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Dziękuję i zapraszam do Doliny Baryczy. Powtórka programu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 natomiast jak rozgorzała tutaj dyskusja ostatnio też przy tutaj kwestiach zmiany w ubiorze to...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 też Roman Giertych przy telefonach komórkowych się pojawił i mediach społecznościowych, żeby zakazać. Jednym tutaj jest osób, które będą wnosić ten projekt wstawił właśnie będzie Roman Giertych, ale dwa tygodnie później po całej dyskusji, gdzie wypowiedzieli się wszyscy, Donald Tus powiedział, odsuńcie Romana Giertycha od tego tematu związanego ze szkołą, bo już nikt nie chce o tym słyszeć. No tak, czyli może rozwiązaniem był, był, byłoby wprowadzenie wysokich opłat w szkołach publicznych i wtedy na przykład wszyscy by się godzili na jednolity strój. Żartuję oczywiście, ale sprawa jest poważna. Zastanawiam mnie jeszcze jednak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 Wyniki tych badań opublikowało pismo pod wiele mówiącym tytułem SLEEP, czyli sen po angielsku, a były te badania prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Instytut Biologii Doświadczalnej pan Uniwersytet w Grenoble i Narodowy Instytut Badań i Wiedzy Cyfrowej oraz Technologii w Szpitalu Uniwersyteckim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 na niezdrowe, niezdrowe jedzenie, jakieś chipsy czy słodycze. To jest, to jest po prostu to, że mamy zaburzone funkcjonowanie układu nagrody i obszarów związanych z tym, w jaki sposób my przetwarzamy nagrody i kary w naszym mózgu. A taka przekąska czy chipsy, czy właśnie coś słodkiego jest bardzo łatwą, taką szybką nagrodą, czyli takim bodźcem, który gdzieś tam ten mózg pobudza, żeby on czuł się bardzo.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 spostrzega, że coś jest nie tak, czyli mamy do czynienia z pierwszą lub drugą możliwością, czyli krótko mówiąc z brakiem snu, wynikającym z różnych e, przyczyn. Czy e, to, o czym pani mówiła, to są takie procedury awaryjne, które, które stworzyła e, biologia, żeby pomóc nam e, przeżyć?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 razy x nie zawsze będzie miało dobre skutki dla naszej pobudki. Natomiast faktycznie architektura snu ma dość konkretny kształt, czyli te cykle, które składają się z fazy non-REM i z fazy REM. Na początku, w pierwszej części nocy dominuje non-REM, później im dłużej śpimy, tym więcej jest rem I przez wiele lat sen non-REM określało się terminem snu biologicznego ponieważ ym, to głównie właśnie podczas nondremu zachodzą procesy takie typowo biologiczne, jeżeli tak można powiedzieć, czyli produkcja hormonów, to oczyszczanie płynu mózgowo i tak dalej. No Natomiast... tak, ale, ale przecież każdy z nas ma inne przyzwyczajenia. Mówi się o tym, że każdy z nas ma inną potrzebę snu, czy...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 w naszym funkcjonowaniu i w tym, żebyśmy dobrze działali w ciągu dnia. Idźmy do lekarza oczywiście pod warunkiem, że lekarz nie jest po nocnym dyżurze i jest wyspany. <gry> Tak, praca zmianowa to też jest oczywiście jeszcze inny temat, który dotyczy m.in. w szczególności pracowników ochrony zdrowia, którzy właśnie doświadczają tych całonocnych dyżurów. Natomiast mimo wszystko warto ten sen dbać i warto nie pomijać go, nie traktować go jako coś niepotrzebnego nam, jako marnowanie czasu, tylko jednak tym snem się zajmować. Bardzo dziękuję. Patrycja Ściślewska, Uniwersytet Warszawski, neurobiolożka, była gościnią mojej audycji. A ja mówię do usłyszenia. Zuzanna Dąbrowska. Co państwo sądzą? Powtórka programu.